Mało mam czasu, za mało, żeby z babą być Kładły ze mną się banknoty, teraz nie śpimy od dziś Nie wychodzę w wolno poczyw, a coraz lepszy wynik Gadam wciąż głupoty, ja chcę tak jak ja mieć styl Dziękuję, kultura za mnie, chuj wie co jest na mnie Nie musi być drogie, mam w rzeczy, co to Więcej nie odpowiem, gadam do nich jak pasterz Dzisiaj nie zasnę, ty nie, tak nie masz też A widzisz, ja też człowiek, jeszcze trochę wpadnie Dopiero będą harce, masz żagle, trzyma suko, ja jestem wiatrem Patrzę stafle i halce, aż znajdę Kurwa mać, chcę to robić tak ładnie <suszy> Oddaję kasę jakbym z nich celował Muszę sobie umylić pobyt, to nie jest mój świat Widzę typa, myślę, że się jesteś jak reklama Nie jestem ziomek, już nie jestem homie, bo zrobiłem hajs Na scenie widać większość to klony, a na nas będą spać Chłopaki mówią, że chcę wciąż, wciążby to taki fakt Jak tylko poczuję sobie promień, jak ci to chce mi się Ej, ej, 100% człowiek i gdyś się nie czułem Bogiem Wiem, że będą patrzeć, nie mogę zapobiec było tak sobie i nie mogłem tkwić w tym Dużo zrobię, nie chodzi tylko o kwity 23 lata, nie rozumiem słowa lirysty Mogę mieć posok za to jak rzucam dyski Moment ugotuję, daj mi jakieś przyciski Potwierdzi dog produkcja to chwilki Mam trop, za nim jak z Większość moich bitów suko powstała z nudy Nie zrobiłbym nic, byś ślądszy, ty mnie polubisz Większość songów nie miało wyjść do ludzi Jak tylko mam zapał, ktoś próbuje go studzić Mało mam czasu, za mało żeby z babą być Kładłem ze mną się baktoty, my teraz nie szpimy o CIS Wychodzę, wolę poczy, raz o rasem w sobie wynik Gada wciąż głupotę, jak są takie jak ja i z Ty z Mało mam czasu, za mało żeby z babą być Kładłem ze mną się baktoty, my teraz nie szpimy o CIS Wychodzę, wolę poczy, raz o rasem w sobie wynik Gada wciąż głupotę, jak są takie jak ja i z Ty z nim. Z nim. Z nim. Jaki numer gałka ty chciałeś mieć? Nie wiem, co? Jakie niuszki mieliśmy rypować? To dawaj swoją zwrotkę zarapuj Nie znam No to chuj Za mało, żeby z być! No się ma kto tym Stara tyś Może wyskituje się?